Jest czwarta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Nielegalna migracja na polsko-białoruskim pograniczu spadła o 96%, informuje w komunikacie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak ocenia resort, to efekt zdecydowanej polityki rządu, inwestycji w bezpieczeństwo granic oraz służbę pograniczników i żołnierzy. Resort podaje też liczby. Tylko w pierwszym kwartale 2022 roku było ponad 3300 prób nielegalnego przedostania się do Polski przez białoruską granicę. W pierwszym kwartale tego roku takich przypadków odnotowano 158. Migracja jest pod kontrolą, ale nie tracimy czujności, napisało w komunikacie MSWiA. Przypomnę, że niedawno podjęta została decyzja o przedłużeniu tymczasowych kontroli na granicach z Litwą i Niemcami. O dwa miesiące przedłużono też ograniczenia prawa do składania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią. Co najmniej 15 osób rannych po tym jak w Luizjanie samochód wjechał w tłum ludzi uczestniczących w paradzie przy okazji trzydniowego festynu. Część z poszkodowanych jest w ciężkim stanie. Biuro szeryfa informuje, że sprawcę zatrzymano. Jego działania nie były umyślne. Tak wynika przynajmniej z pierwszych ustaleń. Organizatorzy festynu nie wykluczają, że po tym co się stało dziś ograniczą plany do ceremonii religijnych oraz działalności stoisk gastronomicznych. Izraelscy żołnierze zniszczyli kamery przed wejściem do siedziby misji ONZ w południowym Libanie a to po serii ataków, w których poszkodowany został też polski żołnierz. Unifil więc reaguje. Unifil, czyli misja stabilizacyjna ONZ w południowym Libanie, w sobotę wieczorem wydała komunikat. Czytamy w nim, że zniszczone kamery były ustawione tak, by pokazywały jedynie bezpośrednie otoczenie siedziby, co miało zapewnić bezpieczeństwo mieszkającym w niej wojskowym i cywilnym członkom misji. Unifil zapowiada złożenie formalnego protestu w tej sprawie do Sił Obronnych Izraela. Ostatni tydzień jest dla misji pokojowej ONZ na południu Libanu szczególnie trudny. Tydzień temu zginęło tam trzech żołnierzy z Indonezji, a kilku innych, w tym Polak, zostało rannych. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres potępił ataki na siły pokojowe i przypomniał, że są one niezgodne z prawem międzynarodowym i mogą być uznane za zbrodnie wojenne. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena raszy trzech. Korea Południowa potwierdza plan wizyty polskiego premiera, który... Wyjazd do azjatyckiego sojusznika USA planował jeszcze przed wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale jak nieoficjalnie ustaliło polskie radio, Donald Tusk zatrzyma się nie tylko w Seulu. Południowokoreański Pałac Prezydencki poinformował, że Donald Tusk spotka się z prezydentem Lidzem Jungiem w Seulu 12 i 13 kwietnia. Według nieoficjalnych informacji szef polskiego rządu rozmawiać ma o rozszerzeniu współpracy zbrojeniowej. Między innymi o realizacji kontraktu na dostawy uzbrojenia do Polski przez koncern Hyundai Rotem. Koreańczycy chcą ponownie wrócić zaś do kwestii współpracy w zakresie energetyki jądrowej. Po Seulu szef polskiego rządu, jak wynika z nieoficjalnych informacji, odwiedzić ma także Tokio. Ze względu na kryzys paliwowy poruszone zostaną też tematy współpracy w zakresie paliw Energetycznych. Podczas gdy Korea Południowa wprowadziła znaczne ograniczenia eksportu paliw, Japonia wciąż pomaga w zakresie tych surowców biedniejszym państwom regionu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. To są aktualności jedynki. Krzyż zostanie odbudowany, zapowiada parafia świętego Maksymiliana Kolbego w Warszawie, przy której spłonął Krzyż Papieski. Pamiątka po mszy odprawionej w stolicy prawie pół wieku temu przez Jana Pawła II. I na taką odbudowę liczą wierni, którzy całe zdarzenie przeżyli emocjonalnie. Straszne. Jak się tu wprowadziłam, ten krzyż już tu był. No mam nadzieję, że oni odbudują. Akurat wyszłyśmy z nabożeństwa, a tu się paliło. Dopiero przyjechała straż, bo to zaczęło się palić. I wszyscy zatrworzeni, co się dzieje. No bo akurat ten dzień trzeba to odbudować jak najszybciej. Z ustaleń policji wynika, że krzyża nikt nie podpalił, a ogień przeniósł się na konstrukcję prawdopodobnie odsetek zniczy złożonych tu w rocznicę śmierci Jana Pawła II. Dziś załoga misji Artemis II wleci w strefę grawitacyjnego wpływu Księżyca. Dr Karol Wójcicki tłumaczył w Polskim Radiu 24, jak będzie przebiegała finałowa część akcji. Astronauci nie wejdą na orbitę Księżyca, nie zatrzymają się na miejscu parkingowym wokół srebrnego globu, tylko przelecą wokół Księżyca, zawrócą w polu grawitacyjnym naszego naturalnego satelity i zostaną wystrzeleni po takim niepełnym okrążeniu w stronę Ziemi. Przelot wokół Księżyca umożliwi naukowcom zdobycie nowych danych.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 Najcieplej teraz na Podkarpaciu Do 10 stopni w Przemyślu Najzimniej w Kujawsko-Pomorskim I na północy Łódzkiego i Wielkopolski Do minus dwóch Niedziela z przewagą pogodnego nieba Najwięcej słońca na południu i południowym wschodzie I tu najcieplej do 21 stopni W centrum około 18 Nad morzem 12 Od zachodu nadciągną chmury Z przelotnym deszczem i lokalnymi burzami Popadać może też później na północy i w centrum Uwaga na silny wiatr Na Bałtyku sztorm. Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu dwadzieścia cztery. Powtórka programu. Saldo Extra. Tu Polskie Radio 24. Witamy bardzo serdecznie w weekendowym wydaniu magazynu Saldo Extra. Dzisiaj będzie o turystyce, ale też o takich rozwiązaniach awaryjnych, które w ostatnim czasie bardzo się przydają. Moimi Państwa gościem w naszym studiu jest pan Damian Ziomber, ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny. Pan Damian jest rzecznikiem tej instytucji. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Rzeczniku, dużo mówiliśmy na naszej antenie o turystycznym funduszu pomocowym, ale teraz, żebyśmy byli tacy dokładni i precyzyjni, to musimy powiedzieć, że ten fundusz został przedłużony. Wypłaty z tego turystycznego funduszu pomocowego w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie zostały przedłużone. O co chodzi? Tak, zgadza się. To jest bardzo dobra informacja dla tych podróżnych, którzy wykupili w czasy lub wycieczki, mówimy kolokwialnie, a precyzyjnie mówimy udział w imprezie turystycznej organizowanej przez i tutaj to jest bardzo ważne przez organizatora turystyki, podmiot ewidencjonowany, biuro podróży, które jest ewidencjonowane i tak jak pan redaktor powiedział to jest o tyle dobre rozwiązanie że w związku z tym, że no, na Bliskim Wschodzie dalej trwają działania wojenne, a przecież nasi podróżni um, kupowali wycieczki, te czasy, albo imprezy po prostu um, jakiś czas temu i siłą rzeczy, no ze względu na ryzyko, bo wiadomo, że wartością naczelną jest ludzkie życie i zdrowie, ze względu na ryzyko te imprezy będą odwoływane. No i właśnie po to jest ten fundusz, żeby móc tym podróżnym, którzy zrezygnują, ewentualnie biura podróży powiadomią im o tym, że ta impreza jednak nie dojdzie do skutku właśnie ze względu na działania wojenne na Bliskim Wschodzie, żeby podróżni mogli dostać zwrot tych pieniędzy, które na te imprezy wpłacili. Panie Damianie, ja zerkam w tej chwili na listę państw objętych właśnie taką pomocą I, i tutaj mamy Izrael, czyli jeżeli ktoś wykupił wielkanocną pielgrzymkę do Ziemi Świętej kilka miesięcy temu, to spokojnie może się nie martwić o to, że jego pieniądze przepadły, jest w stanie odzyskać swoje pieniądze. Tak, zgadza się, ma pan rację, natomiast kilka warunków bardzo ważnych. Pierwsze, ten udział w imprezie na Ziemi Świętej w Izraelu musiał być kupiony nie później niż 28 lutego. To jest teraz bardzo istotny element komunikatu i decyzji tym samym ministra sportu i turystyki oraz ministra finansów, bo to ci dwaj ministrowie uruchamiają turystyczny fundusz pomocowy i to był pierwszy warunek. Drugi warunek jest taki, że ten podróżny um, musiał albo on zrezygnować, albo biuro przed tym, zanim ta impreza się odbyła. Czyli on nie mógł mówiąc wprost wziąć udziału. No co samo w sobie jest logiczne. Żebyśmy mogli odzyskać pieniądze za coś, co się nie odbyło, to z tego czegoś musi nastąpić rezygnacja. Oczywiście są jeszcze warunki dodatkowe. No to podam oczywiście adres strony i zachęcam, zapraszam tych z Państwa, którzy rozważają skorzystanie z takiego wsparcia do odwiedzin na stronie tfg.ufg.pl Bo tam znajdą się istotne informacje, ale myślę, że od razu możemy we dwóch tutaj wybić, podkreślić informację taką, że rozmawiamy o wpłatach bezgotówkowych, to jest raz, i dwa, jeszcze jeden warunek. Drodzy Państwo, to dotyczy, tak jak powiedzieliśmy na początku, wyjazdów z biur podróży, czyli tej turystyki zorganizowanej. Jeśli sami bo pan redaktor przywołał przykład Izraela. Sami w, kupiliśmy na przykład przelot do Tel Awiwu, potem przejazd, transport do Jerozolimy, tam nocleg. To bez udziału biura podróży, bez udziału tego organizatora imprezy turystycznej. To musimy sami rozmawiać z linią lotniczą, z tym przewoźnikiem na przykład autokarowym i z hotelem na końcu w Jerozolimie o tym, czy możemy uzyskać te pieniądze z powrotem, ewentualnie czy możemy przebukować skorzystanie z tych pojedynczych usług turystycznych, więc przypomnę, TFP dotyczy zorganizowanych imprez turystycznych. Bardzo ważne informacje, ale powiedzmy sobie jasno, że to nie tylko Izrael tutaj wchodzi w grę, bo tutaj mamy listę 11 państw. Wymienię je, pan pozwoli. Jak Arabia Saudyjska, Bahrajn, Iran. Izrael, Jordania, Katar, Kuwait, Liban, Oman, Palestyna oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ja bardzo dziękuję, że pan zwrócił uwagę na tę datę graniczną, jeżeli chodzi o wykupienie wycieczki. To łatwo zapamiętać. 28 dzień lutego, czyli tak na dobrą sprawę, ten moment, kiedy... Przed... Przed, czyli dokładnie. przed wojną. Zanim się zaczęło, mhm. dokładnie tak. Czyli jeżeli ktoś wykupił przed rozpoczęciem tych działań zbrojnych wycieczkę, może spać spokojnie. Jeżeli ta wycieczka oczywiście tutaj w ty, też w tych terminach miała się odbyć. Miała się odbyć, się nie odbędzie. I jeżeli któraś z tych stron, czyli podróżny lub biuro stwierdzi, że korzysta z tego funduszu, natomiast też ważna informacja, no to drodzy Państwo, ponieważ rozmawiamy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców, jakimi są te biura podróży, to trzeba troszeczkę warunków spełnić. Oczywiście, tak jak powiedziałem, wszystko na stronie fg.ufg.pl ale uwaga na, na jedną rzecz, chociaż jeszcze zanim o tym powiem to wzbogaćmy troszeczkę ten katalog krajów. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że e, państwo wszyscy jako słuchacze doskonale o tym wiecie, że te kraje zwłaszcza kraje Zatoki Perskiej to są huby lotnicze, z których wychodzą połączenia do dalszych destynacji. Głównie Zjednoczone Emiraty Arabskie i Dubaj i, i Katar. I Katar, dokładnie. I stamtąd latamy. Tajlandia, e, Wietnam, Sri Lanka, Sri Lanka, e, Indonezja i tak dalej i tak dalej. W związku z tym też w TFP objęto taką sytuację, kiedy my mamy imprezę turystyczną, na przykład w Tajlandii w czasy i międzylądowanie jest w którymś z tych krajów objętych właśnie listą, którą pan redaktor przeczytał. W związku z tym de facto rozszerza to geograficznie. Pomoc, pomoc tego funduszu, o którym mówimy, czyli Turystycznego Funduszu Pomocowego. Kilka dni temu na naszej antenie pani Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki, pozdrawiamy serdecznie. Dokładnie, przyłączam się. Powiedziała o tym, że też powinniśmy wiedzieć, skąd te pieniądze są. Bo to też nie jest tak, że państwo nagle pokrywa czyjeś niezrealizowane wycieczki, to do końca tak nie jest, bo ten bufor, czyli w pierwszej kolejności pieniądze są z funduszu, czyli funduszu, na który składamy się my wszyscy, zaraz tutaj pan wyjaśni, jak to się dzieje, ale potem biura podróży spłacają takie zobowiązanie i tak naprawdę suma sumarum to ten główny ciężar na biurach podróży spoczywa. Tak, ja wspomniałem o tym, że jest to pomoc publiczna i dlatego trochę warunków trzeba spełnić po obydwu stronach, bo jeszcze kolejna istotna informacja. Otóż, drodzy państwo, wnioski muszą być złożone przez obydwie strony. Co to oznacza? Obydwie strony umowy o udział w imprezie turystycznej. Czyli, jeśli pan redaktor, wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, jest organizatorem turystyki, mm -hmm. a ja jego klientem. W związku z tym przychodzę do redaktora, mówię redaktorze, korzystam, czy tutaj, proszę pana, korzystam z tego funduszu, em, powiadamiam pana, że e, e, rezygnuję z udziału, e, składam swój wniosek, uwaga, pan redaktor jako przedsiębiorca turystyczny, jeśli takowym byłby, to również musi złożyć ten wniosek i dane w tych wnioskach muszą się wzajemnie zazębiać ze sobą. W sensie muszą ze sobą korespondować. No bo taki jest mechanizm. Jeśli numer, mamy umowy na przykład. Tak, dokładnie. No pan musi potwierdzić funduszowi Czyli um, tym, tej, tej sumie środków publicznych, instytucji, która tym zarządza, że rzeczywiście taka umowa miała miejsce i rzeczywiście takie pieniądze pan dostał, mhm. bo pan będzie musiał je zwrócić jako biuro podróży. I teraz o tych kosztach i o tym finansowaniu. My jako podróżni nie płacimy nic ani za złożenie wniosku, ani za jego procesowanie. To jest forma pomocy państwa podróżnym, ale biura podróży, czyli ta druga strona składając wniosek musi uiścić pewną opłatę i to też jest warunek tego, że państwo jako podróżni w rozmowach z biurami podróży, kiedy się już upewnicie, że biuro również złożyło wniosek, który koresponduje z waszym wnioskiem, droga korespondencji pisemnej, mailowej, kontakt osobisty, kontakt telefoniczny, to również musicie się upewnić, że biuro podróży taki wniosek opłaciło. Ale spieszę od razu powiedzieć, bo pewnie nic nie jest tak no zwłaszcza w magazynie gospodarczym, w magazynie, no, który ma nazwę nawet pieniężną wręcz, czy finansową saldo, mm -hmm. nic nie jest tak interesujące, jak liczby i wypłaty, więc zapewniam, że to działa. Dobrze, to do liczb i wypłat jeszcze wrócimy w naszej rozmowie, bo to jest też bardzo ciekawe, natomiast idąc dalej, grając w tę grę, że to ja jestem organizatorem turystyki, a pan rzecznik jest moim klientem, to ja mogę powiedzieć tak, drogi kliencie, wszystko się zgadza, ale ja, dbając o swój interes i płynność finansową, proponuje panu następujące rozwiązanie. Tutaj ma pan voucher i pan poleci spokojnie na te wczasy, ale we wrześniu albo październiku. Ja żadnego wniosku do funduszu nie będę składał. Co wtedy? Już mówię co wtedy. Drodzy Państwo, to jest uprawnienie, to nie jest obowiązek. Mamy obydwa podmioty, które są autonomiczne i zgodnie ze swoim interesem podejmują decyzję, czyli podróżnego i biura podróży. Ale ja też trochę, znowuż pozdrawiając Panią Katarzynę Turosińską, a ja też trochę przypomnę jedną rzecz, mianowicie... Turystyczny fundusz pomocowy został uruchomiony w odpowiedzi na oczekiwania branży, czyli no właśnie biur podróży. W odpowiedzi na, na to, że biura podróży poprzez swoją organizację branżową apelowały uruchomienie. W związku z tym wola po stronie przedsiębiorców turystycznych i my to widzimy. Jest, bo widać to po wnioskach. Widać to po wnioskach składanych, na przykład jeden wniosek obejmuje dziesiątki czy setki pozycji, czyli umów danych podróżnych i danych umów, danych kwot itd. Natomiast chcę podkreślić jedną rzecz. Wszystkie e, negocjacje, czy wszystkie rozmowy, czy wszystkie e, kontakty na linii podróżny, biuro e, podróży, to są e, to mają charakter autonomiczny. My nie możemy siłą rzeczy się wtrącać, my możemy jedynie, i to robimy, przyjąć jeden i drugi wniosek, czyli wniosek od każdej ze stron. Natomiast wracając do tego, co pan redaktor powiedział o tym voucherze, o tym, bo może być też tak, że biuro podróży samo zwróci pieniądze, w ogóle nie, udziel, nie uciekając się do korzystania. Z tej, z tej formy pomocy publicznej. Ja przypomnę, że kwota wypłat podróżnym dla danego biura podróży będzie rozłożona do spłaty na, na 6 lat, na 72 raty. Na tym polega ta pomoc publiczna. Jedynym dodatkowym kosztem jest ta opłata właśnie za złożenie wniosku. W związku z tym wracając i tak jednym zdaniem kończąc odpowiedź. Kwestia skorzystania z funduszu lub nie, to jest kwestia do rozmowy i do wzajemnych ustaleń między podróżnym a biurem podróży. To po po stronie Biura Podróży leży proponowanie możliwych rozwiązań na tę chwilę biorąc pod uwagę, no nie bójmy się tego na głos powiedzieć, bardzo duże ryzyko związane z działaniami wojennymi i to po stronie podróżnego leży przyjęcie lub odrzucenie danego rozwiązania, ale jeszcze raz przypomnę, ten, co zresztą widać po liczbie wniosków i wypłat, ten fundusz został uruchomiony właśnie w odpowiedzi na apel czy wręcz oczekiwanie branży turystycznej. No dobrze, wiemy, że ten program, ten mechanizm został przedłużony i będzie można jeszcze skorzystać z tego mechanizmu. Natomiast powiedzmy o tej pierwszej transzy, bo początkowo ten fundusz miał działać dla imprez do 27 Tak, do 27 marca, marca. tak. To już e mamy za sobą. Możemy podsumować ten czas, podsumować. tych wniosków się pojawiło? Tak, możemy podsumować. Tych wniosków jest kilka tysięcy mhm. ze strony podróżnych. No czyli widzimy, że mówimy o dużej grupie. Kilka tysięcy, ale to też czasami mogło być tak, że jeden wniosek, ale cała rodzina się wybierała, Nie, więc tak naprawdę mówimy też mówimy o tysiącach nawet, ludzi. Tak, dokładnie, ponieważ co oznacza wniosek? Wniosek dotyczy umowy. Średnio na umowę przyjmuje się, że w granicach dwóch osób na jedną umowę o udział w imprezie turystycznej e, wyjeżdża tak, na podstawie tej umowy, więc możemy śmiało to pomnożyć razy dwa i jeszcze coś dodać, więc możemy mówić o kilkunastu, pewnie tysiącach osób. Tak, widzimy również, ja powiedziałem zresztą na czym to polega, że biura podróży wysyłają te wnioski w sposób taki, że jeden wniosek zawiera kilkadziesiąt czy kilkaset pozycji, czyli tych danych o wszystkich umowach. No i możemy to podsumować w ten sposób. Na na dzisiaj, na, na moment, dosłownie chwilę przed naszą rozmową, my mamy kwoty z wniosków przedsiębiorców, czyli tych biur podróży, to jest ponad 40 milionów złotych. Kwoty te określone we wnioskach podróżnych, suma, to jest 50 milionów. Skąd różnica? My oczywiście czekamy też na opłacenie wniosków przedsiębiorców, które będą spływać, ale też prowadzimy korespondencje z jednymi i z drugimi. To o tym warto pamiętać. Natomiast myślę, że najważniejsza rzecz jest jest taka. My dzisiaj rozmawiamy w święta wielkanocne. Mhm. Do tej pory wypłaciliśmy blisko 30 milionów złotych. To, nie już, to już nie jest ułamek. Te przelewy już poszły. Tak, te przelewy poszły. Mówimy już o pieniądzach fizycznie wypłaconych. To jest chyba najlepsza odpowiedź na dwa pytania. Pierwsze, czy to działa? Drugie, czy branża ym, turystyczna y, i podróżni, y, proszę wybaczyć, kolokwializm, dogadali się co do y, złożenia tych wniosków. Obydwie odpowiedzi są twierdzące. Mm -hmm. Rzeczywiście te statystyki sporo nam mówią i też mówią o naszej aktywności turystycznej i widzimy jak wiele osób miało problem i, i, i zastanawiało się co dalej w momencie, w którym y, te działania zbrojne wybuchły. Natomiast ja chciałbym, żeby wyjaśnił pan jeszcze jak te pieniądze w tym turystycznym funduszu i pomocowym, i gwarancyjnym są yy, zbierane, bo to też jest bardzo ciekawe, jeżeli ktoś wnikliwie czyta umowę ze swoim... Do czego zachęcamy przed wydaniem kilku tysięcy złotych. No właśnie, to znajdzie tam właśnie takie skróty. Dwa TFP, TFG... O co chodzi? To ja już wyjaśniam. Nie jest to procent od wartości ceny imprezy turystycznej. Mhm. To jest stała kwota. Te kwoty z reguły to jest kilkanaście złotych. Tam są dwa przypadki, 15 albo 30, ale przyjmijmy te 15 złotych. Wyobraźmy sobie sytuację, o której pan redaktor właśnie wspomniał. Czyli mamy umowę z naszym organizatorem turystyki, z naszym biurem podróży. W tej umowie, w wielu przypadkach na pierwszej stronie, wiem, bo czytam, to widzę też, gdzie, gdzie jest o tym wspomniane. Jest wspomniane oczywiście to, że są odprowadzone od tej umowy dwie składki. Pierwsza jest na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Od razu powiem krótko: to jest fundusz, który chroni interesy ekonomiczne podróżnych na wypadek niewypłacalności biura podróży. Ale Czyli nie o tym rozmawiamy. Dokładnie przykład. tak, no. ale nie o tym rozmawiamy w przypadku. Rozmawiamy o przypadku drugiego funduszu, właśnie Turystycznego Funduszu Pomocowego. On się pojawił w czasach pandemii, został wtedy utworzony, bo ktoś bardzo dobrze i przytomnie zauważył, że żyjemy w świecie, w którym czarne łabędzie właściwie zaczynają grasować stadami. Mhm. Pandemie, wybuchy działań wojennych, trzęsienia ziemi, inne nagłe zjawiska klimatyczne, wybuchy wulkanów, e, tego typu masowe, nagłe, niespodziewane i nieprzewidywalne wydarzenia, które w jakiś sposób bardzo mocny rezonują na branżę turystyczną i na nas jako podróżnych, w związku z czym my nie możemy możemy skorzystać z tego udziału w imprezie turystycznej, który to udział wykupiliśmy. I teraz tak, ta składka, załóżmy sobie, wyobraźmy sobie do jednej, tygodniowe w czasy, hmm, no pan powiedział o pielgrzymce do Ziemi Świętej. Dobrze, niech będzie to objazdowa mhm. wycieczka po Ziemi Świętej. Izrael, kraje przyległe, bo przecież mhm. ten, ta nazwa Ziemia Święta jest, trochę ma też obejmuje... Jest szersza. Tak, jest mhm. szersza. Załóżmy, że było to 7-8 tysięcy złotych na osobę, co powiedzmy sobie szczerze nie jest wielkim, nie jest powiedziałbym ponad standardową kwotą i my od tej kwoty płacimy te kilkanaście złotych na jeden i na, długi, na drugi fundusz, mamy to zaszyte w cenie tejże umowy i właśnie to jest ta nasza, nazwijmy to trochę w cudzysłowie, za te kilkanaście złotych, które i tak zapłaciliśmy już tej umowie, Mamy możliwość skorzystania z tej pomocy, że te 7 czy 8 tysięcy, które zapłaciliśmy, do nas z powrotem wróci. Uwaga, oczywiście mówimy o rzeczywistych wpłatach, czyli jest liczone to w ten sposób, że jeśli ta impreza miała się odbyć, a pan porozumiał się w ten sposób, że dzisiaj płaci pan 80%, 20% w trakcie imprezy albo po, no i wpłacił pan te 80%, to oczywiście zyskuje, zyskuje zwraca się panu te 80% wpłacone przed. Tak wygląda ten mechanizm i to jest jeszcze jedna ważna rzecz, ja mówiłem o tym na początku, rozmawiamy, właśnie dlatego rozmawiamy o zwrotach dla podróżnych, którzy skorzystali z turystyki zorganizowanej. Jeśli my sami jako turyści indywidualni wykupujemy bilet lotniczy, nocleg w hotelu na drugim końcu naszej planety, e, jeszcze jakiś transport na miejscu. Tam nie ma żadnych składek pobieranych na te fundusze, nie kupujemy tego przez organizatora. W związku z tym, i nie są to, i nie są to usługi połączone ze sobą tak, aby utworzyły imprezę turystyczną, w związku z tym tutaj nie będzie tego zwrotu z funduszu TFP. Panie Rzeczniku, ja bardzo lubię porównanie tego funduszu do bezpiecznika, bo też kupujemy sprzęt elektroniczny za kilkaset albo kilka tysięcy złotych i tam też są zaszyte w środku bezpieczniki, które w razie przepięcia, no one się psują, a nie całe urządzenie. To, to jest rzeczywiście istotne i też musimy za nie zapłacić, chociaż być może nigdy nam nie będą potrzebne. Być może nigdy nam nie będą potrzebne, ale to jest właśnie jeden z argumentów. Oczywiście wszystko jest naszym indywidualnym wyborem jako konsumenta. Czy organizujemy sobie podróż, wycieczkę w czasy, pobyt, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali samodzielnie, mm -hmm. indywidualnie, czy chcemy mieć produkt, w którym są zaszyte dwa bezpieczniki. Jeden na wypadek czarnej, e, czarnego łabędzia, a drugi, tak jak pan redaktor to określił, na wypadek bankructwa. My mówimy o tym precyzyjnie na wypadek niewypłacalności naszego organizatora w podróży. I powiedzmy e, jasno, że ten bezpiecznik zadziałał nie pierwszy raz, e, bo były już takie sytuacje, kiedy faktycznie turystyczny fundusz pomocowy decyzją ministra finansów i ministra sportu i turystyki został, mówiąc kolokwialnie, odpalony, czyli faktycznie za Zadziałał. I to też nam pokazuje, że w krótkim czasie, zaledwie kilku lat, pięciu, e, rzeczywiście te mechanizmy zadziałały. Właściwi ministrowie uruchomili po raz trzeci ten fundusz. No właśnie, mając na uwadze to, że znowu nam gdzieś tutaj fruwają po świecie czarne łabędzie, kiedyś to była e, i dalej jest niestety e, agresja Rosji na Ukrainę i wojna w Ukrainie, odwołane wycieczki mhm. e, objazdowe w czasy w Ukrainie, to były pierwsze zwrócone pieniądze kolejny, atak Hamasu na Izrael 2020 chyba trzeci, jak Znowu to, Bliski Wschód. Znowu Bliski Wschód, tak. E, I teraz znowu Bliski Wschód. Kolejny, no ten, ten sam czarny łabędź, mm -hmm. czy tak go nazwijmy. Tak. E, ale trzeci raz my ten fundusz uruchamiamy i oczywiście prowadzimy go non-stop. Trzeci raz wypłacamy pieniądze. Ja myślę, że spokojnie to nie chodzi o epatowanie kwotami, ale chodzi o pokazanie mechanizmu, że to działa. Myślę, że e, miejmy nadzieję, że e, ta data, która teraz została była wskazana w, w tym przedłużeniu obecnie funkcjonujących zwrotów. Ale miejmy nadzieję, że to jest ostatnie przedłużenie że te działania się, wojenne się zakończą. Ale tak czy inaczej ja już mogę powiedzieć, że wypłaty z tego tytułu, we, w tych wszystkich e, trzech przypadkach łącznie, będą liczone w, w kwocie kilkudziesięciu milionów złotych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Damian Ziomber, rzecznik prasowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, był moim i Państwa gościem. Dziękuję i przy okazji dobrych, spokojnych, bezpiecznych świąt. Zdecydowanie dołączam do tych życzeń. Szanowni Państwo, wszystkiego najlepszego na Święta. Marek Klapa to był magazyn Saldo Extra. Saldo Extra. Powtórka programu. Radio podcast. Szczyt Europy. Dzień dobry Państwu. Witamy w Wielką Sobotę. Czas świąteczny w 64 odcinku naszego podcastu. My celujemy, aby odcinek był dostępny w Wielką Sobotę, ale kiedy Państwo będą słuchać, być może już jest po świętach, może już Państwo wracają po Wielkanocy. A jak będą Państwo wracać, to Państwo z przyjemnością zapewne odsłuchają odcinka, który opowiada tym razem o miejscach, o których niewiele osób wie. Bo jak we wszystkich odcinkach naszego podcastu zawsze staramy się, aby ta część główna, ten temat odcinka był uniwersalny, ponadczasowy. Więc niezależnie czy Państwo słuchają w Wielką Sobotę, czy w każdą inną zwykłą sobotę, to te odcinki nie powinny się zdeaktualizować. Ale za każdym razem staramy się Państwu opowiedzieć o Unii Europejskiej w inny niż normalny sposób. Chcesz powiedzieć nienormalny. Taki nietypowy, wyszukany, bo nie mówimy od tego o Unii Europejskiej. Po prostu staramy się zawsze, za każdym razem dla państwa znaleźć tematy, czy też spoglądamy na te tematy od strony nieoczywistej. Także i ten odcinek nie jest taki oczywisty. A to jeden z najbardziej nieoczywistych odcinków, nawet bym powiedział. Jeden z odcinków, które chciałaś zrobić od samego początku. To jest taki temat wychodzony jeszcze chyba przed pierwszym odcinkiem podcastu Szczyt Europy, miałaś pomysł, aby zajrzeć do tych miejsc, do których z reguły nikt nie zagląda i gdzie mnóstwo rzeczy się kurzy. Tak, od dawna mówiłam Maćkowi, że dobrze byłoby zrobić taki temat o jaskini Alibaby. Długo to trwało, zanim Maciek się zdecydował, dał przyzwolenie, ale jesteśmy. No nie, no nie zwalaj na mnie, długo dostała, czekałaś na odpowiedź tak naprawdę, bo na początku była informacja, że tam jest pusto, że tam już nic nie ma i nie ma czego oglądać. Trzeba było poczekać, aż się zapełni ta, jak mówisz, jaskinia. Zapełni się prezentami, bo to jest odcinek o prezentach. I tak pomyśleliśmy, że przy okazji właśnie świąt, wielkiej nocy, gdzie prezenty też się wręcza, choć niewielkie. Na przykład w Belgii to z reguły są czekoladki, taka zabawa dla dzieci, aby poszukiwać Wielkanocny poranek. Zawsze niedzielny poranek. Zawsze tak, z reguły tak wypada w niedzielę. Bo jeszcze jest poniedziałek, też jest wielkanocny poranek. Więc jak wypadnie w niedzielę wielkanoc, to wtedy, po tym jak zabiją dzwony, to w Belgii jest taka tradycja, że dzieci poszukują czekoladowych jajek. Ja zawsze jak robię materiał co roku o świętach w Belgii, to zaczynam Święta wielkanocne w Belgii mają smak czekolady. Teraz muszę wymyślić coś innego, ale tak rzeczywiście jest, bo producenci czekolady prześcigają się we wzorach, w smakach różnego rodzaju. To znaczy tabaranki, baranki, zajączki oczywiście zawsze są i jajka, ale różnie udekorowane i o różnych smakach. Ale mówiłaś, że zaczynasz też takim zdaniem o dzwonach. Że jak wybiją dzwony w niedzielny poranek, to wtedy dzieci szukają y, słodyczy w parkach, w ogrodach czy z rodziców. No to taka belgijska legenda z tym związana, że to... Do końca nie rozumiem. Dzwony zostały wezwane do Watykanu, a gdy wracały na miejsce do kościoła, to wracając gubiły po drodze czekoladowe smakołyki, czekoladowe jaja. Więc jak dzwony już biją, to znaczy, że wróciły na swoje miejsce, te jajka które i... można poszukiwać. A my poszukując tych prezentów, już odchodząc od Wielkanocy, a przechodząc do tego dzisiejszego tematu, też trafiliśmy do różnych, bardzo dziwnych miejsc w unijnych instytucjach, zarówno w komisji, w parlamencie i w radzie, gdzie takie prezenty są zgromadzone. To może jeszcze powiedzmy, o jakich prezentach mówimy, bo mówimy o prezentach w dyplomacji. Czasami, jak państwo usłyszą, mogą one być ciężarem, mogą być kiczowate, mogą być niepożądane, ale są i trafiają właśnie do jaskini Alibaby. Bo z pewnością wielokrotnie państwo się zastanawiali, obserwujący zdjęcia z powitania na szczytach Unii Europejskiej, na szczytach G7, G20. Mnóstwo upominków, które dostają liderzy, prezentów takich często wartościowych, symbolicznych, ładnych lub nieładnych. No i to pytanie tego odcinka, pytanie, które Beata zadawała sobie od wielu, wielu lat i szukała na nie odpowiedzi, co, Co się dzieje potem? A, chcesz powiedzieć? Powiedz, jakie pytanie sobie zadawałaś od lat? Co się dzieje z tymi prezentami? Gdzie one trafiają? Czy przywódcy je sobie biorą? Czy może trafiają na jakieś wystawy? Bardzo mnie ciekawiło zawsze, gdzie lądują prezenty. Więc jeśli państwo też są zaciekawieni, to proszę zostać z nami. Nie będziemy sami w tej swojej podróży po unijnych instytucjach. Oprowadzają nas także urzędniczki w Radzie i w parlamencie. To szefowa protokołu Rady Ragnan Heidur Rubino. Zawsze zniechęcamy do wręczania prezentów. To jest podstawowa zasada. W przypadku większości wizyt w Europie, spotkań roboczych, udaje nam się uniknąć wymiany podarunków. W niektórych częściach świata jest to wręcz niewyobrażalne, by nie ofiarować dużego prezentu. Wtedy nie możemy tego zmienić, nawet gdybyśmy chcieli. Not to give a big gift. Oraz osoba, która prezentami w Radzie też się zajmuje, Joanna Bobesz. I think it's a candle holder. A candle. To chyba świecznik dla poprzedniego przewodniczącego. Świecznik wręczony przy okazji prezydencji G7. Hmm. O prezentach w Parlamencie Europejskim opowiada nam rzeczniczka tej instytucji, Delfin Colach. W dyplomacji jest mnóstwo długopisów, bardzo tradycyjnych prezentów, ale są to też obrazy. Ale na początek to, o czym dziś nie powiemy. A nie będziemy w tym odcinku mówić o takich aferach jak na przykład Qatargate, gdzie też w pewnym stopniu chodziło o prezenty, no ale tak naprawdę o korupcję, o pranie pieniędzy i zorganizowaną przestępczość w przypadku Qatar Gate chodzi o wpływy, jakie chciał uzyskać w Parlamencie Europejskim rząd Kataru, Maroka i Mauretanii. Kojarzą państwo być może EWKI, taką najbardziej słynną europosłankę, która z tego powodu pożegnała się z Parlamentem Europejskim, choć ciągle nie została jeszcze skazana i chyba nie ma jeszcze żadnych wyroków w tej sprawie. Organy ścigania zajęły wtedy 1,5 miliona euro w gotówce, zajęły komputery, telefony komórkowe. Kilka osób zostało aresztowanych, postawiono zarzuty, ale na efekty postępowania ciągle jeszcze czekamy. A ta afera Qatargate zatoczyła szerokie kręgi, bo nie tylko w Parlamencie Europejskim o niej głośno było, ale także Qatargate była w Komisji Europejskiej i nie powiemy właśnie o znanym urzędniku w Komisji, Byłem już dyrektorze w Dyrekcji Generalnej ds. Transportu, który został zwolniony za przyjmowanie prezentów od Kataru. Henryk Hololej, bo o nim mowa, miał latać za darmo do Kataru, a w tym czasie negocjował, czy też pracował przy umowie lotniczej z Katarem. Miał też nocować za darmo w pięciogwiazdkowych hotelach w Dosze w zamian za udostępnianie poufnych informacji o negocjacjach. Śledztwo w tej sprawie trwało niemal rok. I zakończyło się zwolnieniem urzędnika z komisji. Nie będziemy też mówić o innych luksusowych prezentach i gadżetach, jakie wręczał chiński gigant Huawei. To były między innymi bilety na mecze piłki nożnej, czy też luksusowe, to znaczy bilety pierwszą klasą do Chin. To też są prezenty, jednak nielegalne i o tym dużo więcej mówiliśmy w innym naszym odcinku, który był poświęcony lobbyingowi w Unii Europejskiej. Do odcinka numer 16 odsyłamy i zapraszamy oczywiście do odsłuchania. Wszystkie takie afery wpłynęły jednak na przepisy, które dotyczą ofiarowywania i przyjmowania prezentów w Unii Europejskiej przez urzędników, europosłów czy przewodniczących instytucji. I to na tych legalnych prezentach dzisiaj chcemy się skupić. To jest podcast Szczyt Europy. Zapraszają Beata Płomecka, Polskie Radio i Maciej Sokołowski. TVN24. Znajdują się Państwo w budynku Europa, głównym budynku Rady Europejskiej i Unijnej Rady. A teraz jesteśmy w korytarzu VIP, którym bardzo ważne osoby wchodzą do budynku, gdy odwiedzają przewodniczącego Rady Europejskiej. W tym miejscu wystawiliśmy kilka prezentów, które przewodniczący Rady Europejskiej otrzymali na przestrzeni lat. Pamiętają Państwo, że stanowisko przewodniczącego Rady istnieje dopiero od 2010 roku. Są to więc prezenty z okresu mniej więcej od 2010 roku do zeszłego roku. Niektóre z nich. A co tu mamy? Słonie? Tak, tu są słonie z Tajlandii, które zostały podarowane przewodniczącemu Rady Charlesowi Michelowi. Prezydent Charles Michel. Wyjaśnijmy, to nie są prawdziwe słonie czekające tutaj na gość. To małe porcelanowe słonie, które szef Rady Europejskiej otrzymał od premiera Tajlandii, który przyjechał do Brukseli na wielki szczyt z udziałem Azjatyckich krajów. Z tyłu stoi chiński wazon, który został podarowany przez Chińczyków przy okazji, jak sądzę, szczytu G20 w Chinach. Dusk, wtedy przewodniczącym Rady był Donald Tusk, który otrzymał ten wazon. Jeśli wartość prezentu szacowana jest na ponad 150 euro, prezydent nie może go zatrzymać. Nie byłoby to etyczne. Wszystkie te prezenty są więc przedmiotami, które stały się własnością instytucji i mogą być tu wystawiane. Te prezenty, które tu są pokazywane są najbardziej imponujące? Nie, tak naprawdę chcieliśmy pokazać w tych dwóch szklanych gablotach kilka przykładowych prezentów. Zależało nam na równowadze geograficznej, na różnych przykładach. Są więc wazony, dekoracje, dywany, zegar. Tutaj jest na przykład zestaw do herbaty z Azerbejdżanu i zestaw do kawy z Ukrainy. Zestawy do herbaty i kawy są często oferowane. Mamy ich dużo, ale wystawiliśmy tylko dwa z nich. Byk pochodzi na przykład z Armenii. To jest foka wykonana z marmuru, którą podarowali nam Kanadyjczycy z okazji szczytu G7 w Kanadzie i została ona wówczas przekazana przewodniczącemu Rady Donaldowi Tuskowi. Nie chodzi tylko o tę wartość, jak pani powiedziała, 150 euro, bo czasami są to również ogromne i ciężkie przedmioty, jak ten wazon tutaj. Jak to można przetransportować? do Brukseli jest jakiś specjalny bagaż? Istotnie to może stanowić logistyczne wyzwanie, ale Unia Europejska ma ambasady na całym świecie, więc pomagają nam na miejscu. Albo wysyłają przez prywatnego przewoźnika, jeśli to możliwe, albo nawet w walizce dyplomatycznej, jeśli zajdzie taka potrzeba. Kiedy przedstawiciele, rady, na przykład przewodniczący wyjeżdżają za granicę, to jakie prezenty ze sobą zabierają? To znaczy, też nie powinny być zbyt ciężkie. Wtedy nasi pracownicy przewożą prezenty dla przewodniczącego, by je wręczył i podróżują z nimi, więc oczywiście sami je wybieramy, mając na uwadze, żeby były łatwe w transporcie. A więc lekkie. Prezenty. Tak, ale nie zawsze jest to prezent bardzo lekki. Kiedy więc na początku tego roku miała miejsce bardzo ważna wizyta w Indiach, byli to przewodniczący Rady Europejskiej Koszta oraz przewodnicząca Komisji von der Leyen. Oboje postanowili wspólnie wręczyć premierowi Indii prezent. Wybrali czerwoną szklaną płytę, również z motywem granatów, nawiązującą do rotacyjnej cypryjskiej prezydencji. Na Cyprze granaty symbolizującego, ują dobrobyt i szczęście. And good fortune, etc. Can we now go inside and yes. you will tell us something more oh, after you? you. Now we are in another room. Teraz już jesteśmy w pokoju, w którym są również wystawione prezenty. To miejsce nazywamy salonem protokolarnym. Dla gości, którzy nas odwiedzają, ale przyjeżdżają nieco wcześniej. Tutaj czekają. Na przykład kilka dni temu gościł tu sekretarz generalny ONZ. Czekał kilka minut, zanim mogliśmy zaprowadzić go na spotkanie. Mamy na ścianach obrazy, które są prezentami dla poprzednich przewodniczących Rady Europejskiej. Mamy tu też kilka prezentów, których nie ma na wystawie. Na przykład jest bardzo, bardzo ciężki słoń. By go przywieźć do Brukseli potrzebowaliśmy specjalnego środka transportu, a który został podarowany prezydentowi koszcie podczas tegorocznego szczytu G20 w RPA. Jest na nim inskrypcja, kiedy walczą słonie, najbardziej cierpi trawa. To całkiem ładny prezent, który prawdopodobnie umieścimy, kiedy wprowadzimy zmiany na wystawie. Ale on jest dość mały, nie sprawia wrażenia ciężkiego. My My Proszę spróbować. <laughs> OK, it is heavy. No, rzeczywiście, jest oh. ciężki. That's true. <laughs> Do we see a... to chyba piłka tenisowa. tennis To jest piłka tenisowa z autografem zawodniczki WTA zajmującej trzecie miejsce w światowym rankingu. Wie pani kto to? to jest Iga Świątek. No, teraz to Iga Świątek kiedyś była numerem jeden. this was given by the Prime Minister Morawiecki. Tak, podarował ją premier Morawiecki przewodniczącemu Rady Michelowi na no urodziny. I to też wystawimy. Szczyt Europy. Do naszego zwiedzania budynku Rady jeszcze powrócimy. Będziemy w takim składziku specjalnym, gdzie znajdują się te prezenty składowane właśnie przez Radę. W jaskini Alibaby, ale już coś wiem, że Maćkowi ta nazwa się nie podoba. Znaczy ja do końca nie jestem pewna na ile jeszcze jest ona... Y na ile ona się dobrze kojarzy i na ile kojarzy się właśnie z takimi prezentami? Czy Czyli ktoś jeszcze... Alibaba i 40 rozbójników, bajka dla dzieci, myśli, że dzieciom już się nie czyta takich książek? No zależy od targetu naszych słuchaczy, bym powiedział. Znaczy nie mówimy, że teraz mówimy dla dzieci, bo mamy dorosłych słuchaczy, ale może dorośli czytają takie książki dzieciom. Ja też nie, nie chciałam powiedzieć, że nasz podcast jest słuchowiskiem dla dzieci. No właśnie. Chyba, że służy do usypiania czasem, być może. Nie, nie, nie, na pewno nie, to musiało się pomylić. No więc y, skarbiec Alibaba nie jest wymysłem moim, tak? W Komisji Europejskiej, bo ja po raz pierwszy o tym usłyszałam kilkanaście lat temu w Komisji Europejskiej, że jest taki skarbiec Alibaba, oczywiście urzędnik, który mi to mówił, mówił z przekąsem. I że... Jeżeli poczekam, to może mnie do tego skarbca zabrać. To skarbiec brzmi już dużo lepiej. Skarbiec mhm. rzeczywiście zabiera takie skarby. To kiedy pierwszy raz zajrzałaś do tego skarbca? W 2010 roku byłam, po raz pierwszy w tym skarbcu. I jak się drzwi otworzyły, to cały czar prysł. Bo ani nie było tam pięknych y, prezentów tudzież skarbów, tylko to był po prostu no, zwykły pokój w podziemiach, y, metalowe półki, jarzeniówka. No zaraz, zaraz, ale były pewnie dywany. No były dywany na niektórych krzesłach pokazane jako darys. Ofiarowane, ofiarowane dywany. Tak. Były pewnie obrazy, były By wazy. Wszystko się zgadza. Były modele samolotów, były modele samochodów, były silniki samochodowe. A propos obrazów, był obraz komisarza. silniki samochodowe. Proszę? Silniki samochodowe? Tak, silnik samochodu też był. Taki ogromny, w ogromnej takiej, naprawdę w ogromnej takiej Ktoś za szkłem. dał w prezencie silnik tak. samochodu. Tak. Coś czuję, że to mogło być związane z jakimś takim lobbingiem, ale nie wnikałam, nie powiem ale jaki to silnik samochodu. Bez samochodu to ja dziękuję za sam silnik. To mogło być tylko preludium. Był też obraz unijnego komisarza do spraw rozszerzenia ówczesnego, Gintera Verheugena. Obraz, znaczy, on był na, on namalował. Był na portret, czy... przepraszam, portret. Yy, Ktoś namalował jego portret i mu wręczył. Tak, to i... był prezent yy, tureckiego rządu. Ale został ciągle w tej jaskini, nie odebrał. Bo ja tam teraz weszłam po 15 latach, po 16, i on tam ciągle jest. <grym> tak, straszy. Nie ma natomiast siodła przekazanego przez Muamara Kaddafiego. Pamiętam, że w 2010 roku dwie urzędniczki mi tłumaczyły, że Kaddafi tutaj bywał w Komisji Europejskiej dwa czy trzy razy. Dał siodło, tylko było źle wyprawione, zaczęło gnić i trzeba je było wyrzucić. To nazwa coraz bardziej się uzasadnia w tym przypadku. Właśnie. Wypadku. Odwiedziłaś tę te jaskinie, ten składzik. 15-16 lat temu odwiedziłaś dzisiaj. Tam nie można filmować, nie można pokazywać, nawet do końca też nie można było nagrywać w tak. tym wypadku w Komisji Europejskiej, tak jak zrobiliśmy to i państwu prezentujemy w Radzie. Tak, w Komisji Europejskiej tylko można było porozmawiać z przedstawicielami protokołu, którzy opisywali mi... Ja na jakiejś zasadzie daję się prezenty. Ja tylko dodam, że akurat w komisji, do Komisji Europejskiej, do tego skarbca, to najtrudniej trafić, bo tam trzeba było zjechać specjalną windą na klucz. Notabene przypomniało mi się z historii polskiej kinematografii, jak wjeżdżałam tą windą. Pamiętasz, jak na co działała winda w seksmisji? Nie powiemy teraz, bo nie można, używać, nie można używać niecenzuralnych słów, ale... Że trzeba było użyć pewnego słowa. Tak, pamiętasz? Bocjon? <laughs> Jerzy Szturię wypowiada, na pewno fani seksmisji pamiętają. No niemniej, tam był specjalny klucz, potem trzeba było, jak w labiryncie Minotaura, po prostu krążyć korytarzami. Dwie panie, które mnie prowadziły wtedy, się nawet zgubiły. O wiele łatwiej było trafić do Unijnej Rady. Natomiast myślę sobie, że te prezenty, jak to prezenty w dyplomacji, niektóre problematyczne, jak to siodło Kaddafiego, niektóre piękne, jak dywany, niektóre kiczowate, jak obraz Gintera Verhoigena, ale jeszcze nie zapomnę, że wtedy jedna z pań śmiała się, że y, najbardziej problematyczne jest popiersie Mahatmy Gandiego. Ile kroć ktoś jechał y, do... Mniej jedno, i to, do, to dostawał i to mało tego, żeby to z brązu było, to z plastiku. I tak stały te popier... I tak, Figurki? I tak stały, I tak stały te figurki i słuchaj, po 15 czy 16 latach też dalej stoją te trzy popiersia Gandiego z plastiku. Obok Verhoigena. Nikt mniej więcej. do dzisiaj nie odebrał. Będziemy jeszcze właśnie w tym składziku, gdzie są też takie nieodebrane przedmioty, które szefowie Rady też pozostawili po sobie, bo to czy mają prawo je zabrać, czy nie mają, to też w tej rozmowie jeszcze powróci. Wygląda na to, że zasady przyjmowania prezentów w unijnych instytucjach są jednakowe zarówno w unijnej Radzie, w Komisji Europejskiej, jak i w Parlamencie Europejskim. I o to pytaliśmy rzeczniczkę Parlamentu Delfin Kolar. Szczyt Europy. Jakie zasady obowiązują europosłów, jeśli chodzi o otrzymywanie prezentów podczas podróży zagranicznych lub spotkań z osobami zagranicy. Jak rozumiem, nie chodzi tylko o podróże zagraniczne No I think what is important is of course gifts are part of Practices. Prezenty są częścią praktyk dyplomatycznych i ogólnych zasad protokołu. Prezenty wręczane osobom, które pełnią swoje funkcje, reprezentując Parlament Europejski jako przewodniczący, wiceprzewodniczący lub odbierając prezenty w imieniu przewodniczącego, należą do instytucji. Zatem jest to własność Parlamentu Europejskiego. Te prezenty są gromadzone w jednym miejscu. Gdy mają dużą wartość kulturową lub symboliczną, to mogą stać się częścią wystawy sztuki współczesnej w Europarlamencie. Mogą być wystawiane na korytarzach, ale wszystkie prezenty są fotografowane, rejestrowane i istnieje katalog, z którym ludzie mogą się zapoznać, aby upewnić się, że wszystko jest naprawdę przejrzyste. Gdzie jest ten katalog, o którym Pani wspominała? Czy on jest również dostępny dla nas? Cały katalog jest dostępny w internecie. Znajdują się w nim wszystkie upominki i można je zobaczyć. Katalogi są podzielone na poszczególne kadencje. Mówimy tylko o szczególnych upominkach, czy też są tam wszystkie prezenty? Są to wszystkie prezenty przekazane posłom, lub przekazane przewodniczącej czy przewodniczącemu podczas pełnienia funkcji publicznych. No Niezależnie od wartości. No Niezależnie od wartości. Ponieważ są one przekazywane instytucji, to muszą być zarejestrowane, a następnie decydujemy, czy chcemy je pokazać. Wystawa jest również częścią tego procesu. W naszych korytarzach znajdują się prezenty przekazane przewodniczącym Parlamentu Europejskiego na przestrzeni lat. W Strasburgu, gdzie odbywają się sesje plenarne, jest miejsce, gdzie pokazywane są najważniejsze dzieła kultury przekazane przewodniczącym. Zwiedzającym mogą je zobaczyć. Wystawionych jest tam od 18 do 20 upominków, które otrzymali przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Schulz, Tajani, Sassoli czy Metzola. Chodzi o sytuację, w której europosłowie wyjeżdżają za granicę w ramach pełnienia Swoich funkcji, ale gdy są na miejscu i spotykają się z różnymi grupami interesu, lobbystami i otrzymują prezenty, też powinni poinformować o nich. Tak, oczywiście. To jest druga grupa prezentów. Mamy kodeks postępowania, który posłowie podpisują na początku kadencji. Są proszeni, by nie przyjmowali żadnych prezentów o wartości przekraczającej 150 euro. Prosi się ich, aby ich nie przyjmowali lub je zwracali. Jest to powszechna praktyka wynikająca z kodeksu postępowania. Chodzi oczywiście o zachowanie przejrzystości. Na przykład gdy niektórzy członkowie zostaną zaproszeni na konkretną konferencję. Istnieje również inna zasada, która gwarantuje, że jeśli ktoś zostaje zaproszony na jakąś wizytę i otrzyma zwrot kosztów pobytu, to musi to zarejestrować w swoim profilu osobistym zgodnie z zasadami przejrzystości. W profilach poszczególnych europosłów widać więc nie tylko oświadczenia dotyczące firm lub grup lobbyingowych, z którymi się Spotykają, ale także ujawniają oni, kto pokrywa koszty określonych wyjazdów. To ważne z punktu widzenia przejrzystości, by obywatele mieli wszystkie dostępne informacje, dokonując określonych wyborów. Jakieś konkretne przykłady tych prezentów? Zapamiętała Pani coś ciekawego? W dyplomacji jest mnóstwo długopisów, bardzo tradycyjnych prezentów, ale są to też obrazy. I znowu, mogą one również, stanowić część ogólnej wystawy, która jest prezentowana tu w Brukseli lub w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Mamy symboliczną ekspozycję dla dziennikarzy. W sali prasowej w Brukseli mamy prezent, który otrzymał przewodniczący Sassoli kojarzony z wolnością prasy. Ma on szczególne znaczenie. Parlament Europejski wiele uwagi poświęca kwestii wolności mediów. Ustanowiliśmy nagrodę wspierającą dziennikarstwo śledcze jako upamiętnienie maltańskiej dziennikarzy dawne Caruana Galicji. Dlatego ważne jest, aby tego typu otrzymane upominki mogły być również eksponowane i pokazywane. A odwrotna sytuacja, kiedy europosłowie lecą za granicę lub przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Czy są jakieś zasady dotyczące prezentów, które mogą wręczać swoim odpowiednikom, z którymi się spotykają? To mogą być być długopisy czy chusty, krawaty. Chodzi o typowe prezenty, ale wszystko zależy od sytuacji i są z tym czasami pewne komplikacje, ponieważ wiele krajów ma zasady dotyczące nieprzyjmowania prezentów. Dlatego częścią każdej wizyty jest jej przygotowanie. Musimy się upewnić, jak sytuacja wygląda w danym państwie, w którym odbywa się wizyta, jakie są tradycje w tym kraju, by mieć pewność, że zwyczaje Dyplomatyczne będą przestrzegane. Chodzi więc o to, aby nie wprawiać drugiej strony w zakłopotanie prezentem, który byłby zbyt drogi lub niedopuszczalny. Szczyt Europy. Delfin Kolar wspomina o tym, że jest taka lista publicznie dostępna i rzeczywiście dość łatwo znaleźć ją także w internecie. Rejestry prezentów, jakie zostały przekazane europosłom, przewodniczącej parlamentu w poprzedniej, w tej kadencji, no i mamy tę listę przed sobą. Dość długi dokument rzeczywiście. Imię Ale ze nazwisko. zdjęciami można sobie kliknąć i zobaczyć dokładnie o co chodzi. Tak, jest opis, kto wręczył prezent, opis prezentu, broszka, biżuteria, Obraz, maszynnik. zestaw siedmiu książek wręczony przez, no nie będziemy mówić, no rektor uniwersytetu przyjechał z książkami, siedem książek dla Roberty Metzoli. Teraz jest też... Ciągle w tym składziku Parlamentu Europejskiego jest nawet zdjęcie, bo Świętniki to... są też właściwie takie standardowe, prawda. obrazy, piura, zastawa. I dużo takich statuetek, zaglądamy do tej listy, dużo takich statuetek, jak powiedziałaś, popiersia, gliniane figurki, makiety, czyli na przykład replika zamku. Klikam w zdjęcia, aby zobaczyć jak wygląda, no niewielka, taka, taka jak w sklepach z pamiątkami, jak jeździsz po świecie. Takie malutkie. Malutkie, można hmm. sobie postawić rzeczywiście na półkę, być może związana z regionem, tego skąd gość przyjechał jak chce być zapamiętany. Dużo też takich figurek, czy też małych modeli samolotów, pociągów. To Złote też pewnie... tutaj talerze, srebrne talerze, monety też tutaj są. To zależy jaka kadencja Parlamentu Europejskiego. Różne kadencje mają oczywiście osobny swój rejestr, gdzie można wejść i zobaczyć. Ale dokładnie opisano też imię, nazwisko europosła, który otrzymał taki prezent. Najwięcej oczywiście ma przewodnicząca Roberta Metzola. No, jest najbardziej obdarowywana. Są też przewodniczący komisji poszczególnych w Parlamencie Europejskim, z tego co widzę, patrząc po nazwiskach, oni też podróżują. To co ciekawe w tym rejestrze, no to są też takie przedmioty, które za długo... Czekaj, czekaj, bo właśnie znalazłam jeszcze tutaj z poprzedniej kadencji wizyta polskich senatorów. Wiesz co, sprezentowali? Miody pitne. Nie, album 450 lat Unii Lubelskiej. To z pewnością też już na półce w składziku leży. Jest tu dokładna lokalizacja, bo jest miejsce. Są niektóre, widzę książka ofiarowana przez ministra spraw zagranicznych Włoch, która znajduje się w gabinecie przewodniczącej, a nie w składziku. Bo Ale... można to sobie, bo mogą sobie zabrać przewodnicząca, czy prezydium może sobie zabrać do swojego pokoju, podobnie jak i komisarze, którzy dostają drogie prezenty, mogą na czas kadencji zawiesić je, postawić je w swoich gabinetach w Komisji Europejskiej. Większych sensacji nie znajdujemy. No może musielibyśmy dokładnie jeszcze porównać każde zdjęcie o zegar dostał przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych. Też Podoba bym go sobie się. nie powiesił na ścianie. Racja do magazynu. Flaga Unii Europejskiej w prezencie. To nie jest flaga, a może jest, tylko zdjęcie źle zostało zrobione, nie widać gwiazdki. A tak swoją drogą przypomniało mi się, że też flaga Unii Europejskiej, która była w kosmosie, też swego czasu była w, tej, w tym skarbcu w Komisji Europejskiej. To też takie prezenty, nietypowe, ale już jej nie ma, więc pewnie została wystawiona na aukcji. To, co zastanawia, to prezenty, które rzeczywiście długo w tym składziku nie poleżą. Czekoladki. OK, butelki wina mogą leżakować, jeśli są w dobrych warunkach przechowywane, ale nie muszą. Znajdziemy też taką adnotację przy produktach spożywczych, że są łatwo psujące się, więc nie są przechowywane w tym składzie, ale na przykład zostały skonsumowane przy okazji pełnienia funkcji. I tak przy butelkach wina, szampana czy czekoladkach nie ma co ich poszukiwać, że gdzieś tam leżały się, zepsuły. Zostały po prostu zjedzone. Alkohole też otrzymywali przewodniczący Rady Europejskiej. Też można znaleźć listę tych prezentów, które pierwszy przewodniczący Rady Herman Van Rompuy, potem jego następca Donald Tusk, Charles Michel i obecnie Antonio Costa. Prezenty, które każdy z nich otrzymywał, są na stronach internetowych. No i na przykład w 2011 roku Herman Van Rompuy, nie jest napisane od kogo, ale dostał. 400 butelek wina. Jest tylko adnotacja, że to zostało w kraju, który podarował. Nieskonsumowane? Nieskonsumowane, chyba, że podczas wizyt powrotnych. I tak skończyła się już nasza wizyta w Unijnej Radzie, gdzie zajrzeliśmy do miejsca, w którym składowane są prezenty. I kończy się też już nasz odcinek wyjątkowy, świąteczny. Więc... Korzystając z okazji, życzymy Państwu oczywiście spokojnych i radosnych, i rodzinnych świąt Wielkanocnych. Spokojnych świąt i spokojnej drogi, jeśli słuchają nas Państwo, może w podróży między Brukselą a Polską lub Polską a Brukselą. Dziękujemy za uwagę. Beata Płomecka i Maciej Sokołowski. To był podcast Szczyt Europy, Polskiego Radia i TVN 24. Radio Podcast. Powtórka programu.